Mamę i Wielka, przyjechałam z tego miasta. W ja jestem w od od y, pół roku. Jestem sekretarzem, mam około 24 lat. Chciał dzisiejszy łatwym, Ojciec jest piję 3,5 temu. 6 lat temu się. Nie ma Pórki, ten, ten mam wtedy córki i pewnie mam cię powiedziało. Zapomniałam o tym, że to nie jest tylko małżeństwo, to jest sakrament. Zapomniałam po prostu trzecią osobą, która jest w sakramentie jako Myślałam, że to już jest przegrana sprawa, z tego tak? nic da. No ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwego. Na tak? jego po rozwodzie nawróciłam się, powiedziałem, no fajnie to nie może. Wróciłyśmy i pokazali, co to jest. No, ale co to No i wtedy znalazłam na internecie po Psycha z trudnych małżeństw. Takie taki wielki napis przez środek szedł. Ojciec i on mówi, że rozwód to wasze, które piekło. Że to on zwane w ulicę przez tydzień. Jak on tak mógł powiedzieć? Nie znamy przecież ani mojego życia. Ale okazał się że tym że staczaliśmy się w tamtą stronę. No i wtedy pojechałam do ludzkiego. Pierwsza dekolekcja moja na zwiedzień z Polski, to jest Kołożyca, Trójmiast Kulitkowiec. Poznałam tam ludzi, spodziewałam się z tym, którzy właśnie poleczą na swoje rozmałe życie, mogą położyć, poznałam ludzi radosnych, pełnych energii, którzy żyją, pełnią życia, czekając na małżonka nawet niewiernego. Po 10, 5, 10, 12 lat szoki dla mnie. No ale po prostu z nim zobaczyłem to jest to, co chcę zrobić. Nie chcę robić za tym nie chcę sobie uszkać kogoś nowego. No. Uwierzyłam, że e, sam był wystarczył. Nie wierzyłam w to wtedy za bardzo, że on mąż pójść tu już daleko na zagranicą, miał kogoś. No, może się tak, że powiedziałam, że co się w co zmieniło, że może w prawie się wyłączyć, że ja czekam. I z różnymi prywatniami, będzie to dodawać do zeszłego wieczorni. z tego może wrócić I największa możliwość mojego sercestwa, w że jeżeli dobrze, bo już jest po sakramentach, teraz jest na leczenie, nie no mogę dzisiaj przyjechać, ale może być w na razem. Mogę tylko powiedzieć jedno, zabrałam na to dzisiaj. Nie możecie się już gdzieś kiedyś, za aby tłumaczyć, że waszego sakramentu, czy możecie z Wami reagować? Będę. Będę. Będę. zrobi wszystko. Nawet jeżeli przechodzi 15 minut za grudnią, po 5 lat po rozwodzie, 6 lat po rozwodzie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Dla Boga nie ma być. Kiedy ja nie byłam w jednym sakramentzie, zresztą po prostu, kiedy mój mąż nie był w tym sakramentzie, Pan, Bóg jednym. Na pewno macie w swoich rodzinach takie osoby, które są w, okresie, są w kryzysie, sami może jesteście w kryzysie, albo musicie, że nie jesteście szczęśliwi w to zróbcie coś, opuszczcie się. Nie pokazujcie palcem palce na swój mąż. Na kogo możesz, w kogo możesz mieć? Tylko siebie. To zaczynasz od siebie. Czy po 10, 5, 15, 20 tak może By być na jakichś tego z żoną. Zabrałeś się gdzieś. Ty mężu, ty ołtarniarze rodziny zabrałeś się. Zabrałać. Na tych żonach. Czy patrzysz z miłością na nas? Czy patrzysz tak jak ty go dnia, tych biały sygnał? To wszystko jest moje. A nic większego nie możecie dać swoim dzieciom niż Was tym Moje dzieci z powodu w ciągu do prawie dorastające do córki. ich straży, jako ich straży. Ale w wszystkim jest nasze uzdrowienie. I kiedy w Waszym małżeństwie wysłał będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Tego wam życzę. Będziecie wiecie, nie gdzie przyjść, opomóc, po po poradę. nie trzeba się wstydzić lepiej przychodzić, kiedy jeszcze twoje, no tam jesteście radni bo Pan ku zdrowi zrobić dobrze bo nawet jeżeli nie jesteście się tak jak moje ale to jest trudniejsze. ale mnie nie może Z do zapraszenia na